Program 3 Polskiego Radia jest poniedziałek, 6 kwietnia, minęła właśnie północ. Anna kowalek Brankati zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek na torach w łańcucie, nie żyje mężczyzna, ruch pociągów jest wstrzymany. Donald Trump grozi Iranowi, uderzymy we wtorek, jeżeli ciśnina ormus pozostanie zamknięta. Śledztwo wyjaśni okoliczności użycia broni przez policjanta. Interwencja w Ostrowi Mazowieckiej zakończyła się śmiercią 51-latka. Śmiertelny wypadek na torach w Łańcucie. Przed 21. pociąg dalekobieżny, relacje Świnoujście, Przemyśl Główny potrącił mężczyznę, mówi Piotr Wojtunik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Doszło tam do potrącenia pierwszego Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wyjaśnione są dokładne okoliczności tego zdarzenia. Zorganizowana została komunikacja zastępcza. Pasażerowie pociągu będą tą komunikacją przewożeni w dalszym podróżu. Ruch pociągów na odcinku z Łańcuta do Przemyśla Głównego jest wstrzymany. Donald Trump w obraźliwym wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że we wtorek Stany Zjednoczone przeprowadzą uderzenie na irańskie elektrownie i mosty, jeżeli cieśnina Ormus nie zostanie odblokowana. W poniedziałek natomiast zwoła konferencję prasową w gabinecie owalnym. Jan Pachlowski. Amerykańskie media zwracają uwagę, że wpisy prezydenta są bardzo wulgarne. Wtorek będzie w Iranie dniem elektrowni i dniem mostów. Wszystko w jednym. Nie będzie niczego podobnego, napisał Donald Trump na platformie True Social. Nawiązując do kluczowego szlaku żeglugowego, który Teheran faktycznie zamknął po tym, jak ponad miesiąc temu Waszyngton i Izrael wspólnie rozpoczęli przeprowadzać ataki na Iran. W kolejnym wpisie na platformie True Social Donald Trump użył obraźliwego języka, wzywając Iran do przepuszczenia statków przez cieśniny Ormus, a także zagroził dalszymi atakami na irańską infrastrukturę energetyczną i transportową. Więcej szczegółów mamy poznać na poniedziałkowej konferencji prasowej, która została zwołana po tym, jak amerykańskie wojsko uratowało dwóch pilotów w których maszyna została w piątek zestrzelona w Iranie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Mimo świąt pełnią odpowiedzialną służbę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało życzenia wielkanocne od żołnierzy. Wojskowi polskich kontyngentów pełniące służbę poza granicami kraju przesyłają życzenia świąteczne prosto z miejsc, w których na co dzień realizują swoje zadania. Składamy najserdeczniejsze życzenia naszym bliskim, rodzinom i przyjaciołom. Niech czas Wielkanocy przyniesie nadzieję, spokój oraz wiarę w lepsze jutro. Z pochodu samolotu M-28 Bryza 13 Polskiego Kontyngentu Wojskowego Ryni przysyłamy serdeczne życzenia wielkanocne. Niech ten czas przyniesie wam spokój, siłę, wzajemną życzliwość i bezpieczną służbę. W imieniu własnym oraz wszystkich żołnierzy 53 zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR życzę państwu zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych spędzonych w gronie rodzinnym i przyjaciół oraz mokrego Śmigusa Wesoły świąt Policjant śmiertelnie postrzelił mężczyznę w ostrowi Mazowieckiej. To poszukiwany listem gończym 51 latek. Został zatrzymany w piątek i przewieziony na badania do szpitala. Był na oddziale pod nadzorem policjantów. W wielkanocną niedzielę przed południem podczas przejścia na jedno z badań mężczyzna próbował uciec i wybiegł poza teren szpitala. Za 51-latkiem pobiegł policjant. Mężczyzna nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. 51-latek został postrzelony. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł. Powiedział Piotr Pokorski z Mazowieckiej Policji. Okoliczności zdarzenia, w tym użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane. Na koniec pytanie, ile możemy zjeść jajek, by nam nie zaszkodziły? Odpowiedź ma dr Radosław Kępiński z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Racjonalność mówi, że zasadniczo to nie powinno być więcej niż kilka jajek na dobę, prawda? Więc myjemy je pod różnymi postaciami, bo to są pasty jajeczne na twardo, jajka święcone. Nie ma zasadniczo takiej granicy. Natomiast jajko łącznie z żółtkiem działa kurcząco na drogi żółciowe, więc Jedzenie powyżej kilku jajek dziennie no, jest tutaj niewskazane. Nadmiar jajek może u niektórych osób wywołać nawet bolesny napad kolki, dlatego szczególnie w święta. Warto zachować umiar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskie 24pl Lany poniedziałek będzie wietrzny, sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze. Po południu, na zachodzie, południ w centrum rozpogodzi się. Będzie od 10 do 12 stopni. Chłodniej na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. Od 6 do 9 stopni. Autopromocja. Wiosna w trójce. Wieczorem dwugodzinne muzyczne audycje autorskie. W poniedziałki niebezpieczny i słodki Aksamit zaprasza Anna Gacek. We wtorki zwrotki i refreny. Tajemnice nowożytnej sztuki pisania piosenek rozwikłuje Kuba Ambrożewski. W środy gatunkowe akrobacje przy muzyce elektronicznej. Audycję salto poleca Marta Walinowska. Z kolei w czwartki. Elementy. Funkcje rytmu w najróżniejszych gatunkach zgłębia Maciej Jankowski. Wiosenna muzyczna trójka. Od poniedziałku do czwartku. Od dziewiętnastej do dwudziestej pierwszej. Autopromocja. Samocha. Samocha, Jacek Hawryluk, dobry wieczór. Witam Państwa świąteczną Wielkanocną porą, gdzieś pomiędzy niedzielą Wielkanocną a poniedziałkiem, który właśnie się rozpoczął. Dziś przyjmuję zasadę minimax, czyli minimum słów i maksimum muzyki, ale muzyki wyjątkowej, takiej, która pozwoli na maksimum relaksu, odpoczynku i skupienia na dźwięku. More Ease z najnowszej płyty na dobry początek naszego spotkania, ale zapewniam, dalej będzie równie intrygująca. Czy pamiętają Państwo spotkanie z tą artystką w audycji Samocha w ubiegłym roku? Train Ride Home. Olga Anna Markowska. A co państwo powiedzą na taki duet? Kali Malone, Stephen O'Malley. Let's just do Malone, Stephen O'Malley, Siren Songs. W ubiegłym roku nowy album podrzucił nam Michał Jacaszek. Płyta Idylla idealnie pasuje do naszego dzisiejszego nocnego świątecznego spotkania. Oh, my God. Gitarem można rozpoznać od pierwszych dźwięków, zresztą utwór oczywiście też. Aria z wariacji Goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Rafaela Rogińskiego. Wszystko tu brzmi tak, jakby ta kompozycja powstała dziś, przed chwilą, jakby została nagrana na nowej płycie Rogińskiego. Proponuję, byśmy dalej podążali w te rejony nieoczywistych skojarzeń, choć o Bachu nie zapominamy. Judas das Sieg mit S. East Vollbracht z pasji według świętego Jana, Jana Sebastiana Bacha, Lucille Richardot, zespół Pygmalion, Rafael Piszą. Cóż można zagrać po bachowskiej arii z pasji janowej? Spróbujmy. Claire Husse. Claire Rousset, jedna z najbardziej aktywnych artystek sceny improwizowanej, która nie tylko nagrywa solowe albumy, ale pisze także utwory dla innych. In Places to kompozycja, którą wykonał zespół So Percussion. Delikatna, rozwijająca się niemal szmerowo z udziałem field recordingu i drobnych partii instrumentalnych. Tak dziś kończymy. Życzę Państwu pięknych, spokojnych świąt. Samocha powróci. Za tydzień Jacek Awryluk. Do usłyszenia.